klasy. Łącznie przez całe spotkanie oba zespoły oddały sześć celnych strzałów na bramkę. Jest to pierwszy mecz Poznaniaków od ponad dwóch miesięcy bez strzelonego gola w lidze. Ostatni raz taka sytuacja piłkarzom Kolejarza zdarzyła się 3 lutego. Wtedy Lech przegrał na wyjeździe z Piastem 0 do 1. Kolejny mecz w lidze Lech rozegra w niedzielę. Podejmie wtedy siódmy w tabeli KGS Katowice. Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 17.30. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni dzisiaj zapraszam za niecałą godzinę.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 Muzyka improwizowana. Audycja wiek awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja reklama. Twoja oferta ma trafić do studentów. Zareklamuj się w studenckim radiu. Skontaktuj się z nami promocja .pl. Reklama Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Kultura, słucham. Sabotaż kulturalny. Oto pierwszy sabotaż kulturalny po świętach wielkanocnych. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęliście, bo dzisiaj zaserwujemy Wam dużą e, dawkę emocji, bo rozmawiać będziemy o tegorocznej Malcie. E, dużo ogłoszeń już padło i tych muzycznych, ale też tych teatralnych. E, może usłyszeliście z dwa tygodnie temu o bardzo dużym ogłoszeniu w związku z Magdaleną Cielecką i projektem teatralnym, który będzie realizowany, do którego również Wy możecie się zgłosić, ale myślę, że o tym więcej i zdradzi mi moja dzisiejsza gościni Agata Kołacz, którą zaraz poproszę tutaj e, do mojego studia a realizuje mnie Maja Manos przy mikrofonie Michalina Janas no i dzisiejszy sobotaż to będzie taka gratka, trochę prezent na święta wielkanocne e, ponieważ właśnie odkryjemy przed wami tegoroczną nadchodzącą Malta Festiwal słyszeliście piosenkę Taste of Love w wykonaniu zespołu Aura i jest to pierwsza rekomendacja muzyczna mojej dzisiejszej gościni, która jest już tutaj razem ze mną. Cześć Agata. Cześć Michalina, dzień dobry. Agata Kołacz przyszła tutaj dzisiaj do nas do sabotażu kulturalnego po to, żeby opowiedzieć o nadchodzącej Malcie. No i już dużo, dużo ogłoszeń. No na Malcie będzie się dziać mnóstwo rzeczy, więc zgaduję, że to jest dopiero połowa, jak nie jedna trzecia. Dużo już ogłoszeń padło, o nich dzisiaj oczywiście porozmawiamy ale zanim to, chciałam poruszyć temat, który ostatnio był najgłośniejszy i który myślę jeszcze nadal, pomimo, że nagrywamy to troszeczkę do przodu, jest 7 kwietnia, myślę, że nadal jest on jeszcze na językach, czyli Magdalena Cielecka, The Second Woman. Czy mogłabyś nam opowiedzieć o tej otwartej formie tego performance'u czy spektaklu teatralnego? Oczywiście, no przede wszystkim sto razy usłyszymy utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą wspólnie, ponieważ Second Woman jest spektaklem, który wydarza się w stu scenach, tych samych scenach, które powtarzają się 100 razy przez 24 godziny i w tych scenach udział bierze ta jedna aktorka, Magdalena Cielecka i 100 mężczyzn, na których wciąż trwa otwarty nabór na naszej stronie internetowej, którzy zdecydują się z Magdą Cielecką wystąpić. Będą oni musieli przejść przez e, krótką rozmowę kwalifikacyjną, na podstawie której reżyserki, na Trandal i Anne Brecon dobierać będą układ, w jakim mężczyźni się pojawiają, to znaczy mamy te 24 godziny. Te 24 godziny pocięte jest na segmenty dwugodzinne, w ramach których około 8 e, do 12 powtórzeń może się wydarzyć i właśnie tak e, uszeregowani będą poszczególni kandydaci w ten sposób, żeby cały czas trzymać rytm, dynamikę, zaskakiwać, żeby być różnorodni, bo cały ten spektakl, cały ten performance powydarza się na żywo tu i teraz bez prób, bez e, przygotowania e, te 100 osób, które występuje z Magdaleną Cielecką. Nie próbują z nią tej sceny wcześniej, ani ona z nimi, e, tylko w innych konfiguracjach. To wszystko wydarza się tu i teraz tylko w tym momencie, w te 24 godziny między 26 a 27 czerwca. Mhm. A czy znasz może inspiracje, które prowadziły osoby reżyserskie, które przygotowały ten, ten performance? Bo ja nie ukrywam, że od razu jak przeczytałam ideę tego, jak to ma wyglądać, to pomyślałam sobie o właśnie 24-godzinnych performansach Abramowicz. Nie wiem, czy to może być jeden z tych tropów? Na pewno jest to jeden z tropów jeden z punktów odwołania, to znaczy wytrzymałość, to znaczy testowanie testowanie swoich sił, to znaczy testowanie granic, a jednocześnie zapraszanie do tego, żeby w powtarzalności odnaleźć nowość, odnaleźć świeżość, odnaleźć dynamikę. Punktem wyjścia jest Opening Night. Jest to scena, która jest inspirowana jedną ze scen filmu. Bohaterowie mają na imię Virginia i Martin, tak jak bohaterowie Opening Night, który nie jest dosłownym punktem wyjścia, ale jakimś tam odwołaniem, który może nam zadzwonić podczas tej niebywale życiowej sceny, bo to jest scena, w której e, między dwoma osobami żyjącymi w parze dochodzi do rozmowy o tym, na ile ten związek jest dla nich jeszcze karmiący, na ile ta relacja, w której się znajdują jest jeszcze wzmacniająca, a przede wszystkim ze strony kobiety pada pytanie, e, tudzież stwierdzenie, nie czuję się dla ciebie wystarczająca, e, a tylko na tym mi Zależy. Zawsze zależało. Więc to w jaki sposób e, dajemy ten sygnał, że coś między nami nie gra, że czegoś nam brakuje, że żeby odnaleźć się na nowo w tym związku potrzeba nam nowego startu, to wszystko jest możliwe dzięki tym stu wariantom, w którym zobaczymy tę rozmowę. Bo o ile istnieje scenariusz tej sceny, on jest napisany, on jest ramą i schematem, w którym odnajdujemy się wszyscy, to są tam pola i obszary, które są do wypełnienia właśnie przez indywidualną wersję każdego z uczestników. Więc poza ich charakterem, stylem mówienia, stylem bycia, energią, która już odmieni sposób czytania tej sceny, rozumienia e, i, i relacji, w jakiej się znajdą z Virginią, czyli Magdą Cielecką. E, również ich wersje na temat będą bardzo odmienne i mogę to powiedzieć, bo widziałam ten spektakl niejednokrotnie, więc wiem, że ilu kandydatów, wiem, że ilu e, uczestników, tyle wersji, w związku, który można zakończyć lepiej, gorzej, może nie kończyć, bo ta opcja też jest otwarta, bo to e, z ust tego partnera scenicznego pada deklaracja kocham cię lub nigdy cię nie kochałem w momencie, kiedy słyszę coś trudnego, a do słyszenia czegoś trudnego nie zawsze jesteśmy przygotowani. Mhm. Ja muszę przyznać, że właśnie moje social media zostały zalane w ostatnim tygodniu przez wywiady, których Magdalena Cerecka do teraz udziela w ramach promocji, wiadomo, właśnie tego performansu i bardzo mi się podoba aura, z którą ona o tym mówi. Ona jest bardzo pewna siebie, jest spokojna, w ogóle wydaje mi się, że ona jest jakąś ikoną też, jeżeli chodzi o aktorstwo w Polsce i nie tylko. Ale ja pomyślałam sobie od razu wtedy, że ok, wow, jakby wierzę jej, że ona da radę z tym projektem, ale gdybym ja była na jej miejscu, to trochę bałabym się mm, kontaktu z tymi jednak obcymi, no, mężczyznami wiadomo, że jest to, jest to dosyć drażliwy temat, dlatego chciałam jeszcze to pytać i o samą osobę właśnie Magdaleny Cieleckiej, ale też o to, czym wy się kierujecie w doborze tych osób, które mają z nią wystąpić. Zacznę od Magdaleny Cieleckiej, bo tak, jest to ogromna radość, że podejmuje to wyzwanie, że czuje, że jest to coś, co będzie dla niej otwierające, ekscytujące, że mówi o tym z pozycji pewności siebie. Oczywiście, że również takiego podejrzenia, jak ja dam radę, ale ale da i wie, że da, jest też po rozmowach z reżyserkami, co jest bardzo ważne. Tutaj odpowiadając na twoje e, drugie pytanie. Reżyserki to Nat Randall i Anna Brecon, e, które pracują z tym spektaklem od 10 lat, a przez pierwsze kilka lat, kiedy ten spektakl był grany w Australii, grała go jedna z nich, czyli Nat Randall. E, więc cały sposób funkcjonowania spektaklu, naboru, ale też funkcjonowania tej jednej aktorki w kanwie tych 24 godzin, w których ma się znaleźć, wymyślała Opracowywała, testowała y, i realizowała ona. Więc nie jest to czyjaś fantazja na temat sprawdzę, kto ile da radę, tylko rzecz, którą przetestowała i w momencie, w którym mm -hmm. y, zauważyła, że dla tego spektaklu lepiej funkcjonuje, jeżeli odwołuje się on do lokalnej publiczności za medium rozpoznawalnej, ikonicznej, tak jak wspomniałaś często, e, aktorki, którą zaprasza się do tej e, roli i to po prostu jest lepsze dla tej pracy, e, postanowiła oddać e, tę scenę bo Tak po to, żeby zadbać o większą też różnorodność partnerów, którzy pojawią się na scenie, ponieważ język angielski w australijskim akcencie nie byłby inkluzywny dla, na wszystkich poziomach, więc mhm. tutaj super lekcją była Azja i Tajwan, gdzie to się odbywało i absolutnie nie do wyobrażenia było, żeby tam do białej australijskiej, wysokiej, dobrze zbudowanej aktorki zgłosiło się wielu mężczyzn w azjatyckim typie urody, raczej nieśmiałych, dla których kolejna różnica byłaby blokadą, więc to był super punkt wyjścia do tego, żeby zacząć tę przygodę na nowo i żeby jednocześnie podejmować to zaproszenie jako zaproszenie dla lokalnej, fenomenalnej aktorki, która prawdopodobnie zostanie naszą przyjaciółką do końca życia, po tym jak zbudujemy te relacje, ale po drugie, żeby mapować kolejne przestrzenie i barwy męskości, które pojawiają się w ramach tego spektaklu, bo mamy też takie przekonanie, że od tej e, męskości, nie problematyzując, mówi się trochę za mało, że o ile kobiecość mamy bardzo ogadaną, mm -hmm. omówioną, ustrukturyzowaną, często wręcz dojmującą w jakichś kategoriach i ramach, to tutaj tej przestrzeni jest mniej, a absolutnie na to zasługuje z tych najlepszych intencji. Po prostu chcemy sobie dać uważność, bo o tym też jest malta, o równowadze, ale równowadze, która może wychodzić z właśnie punktu widzenia, kiedy widzimy, dostrzegamy siebie nawzajem i kiedy różnice są dla nas budujące, bo mogą się uzupełniać. Mm -hmm to gdyby jakiś aktualnie tutaj um, słuchający nas mężczyzna chciał się zgłosić do tego performansu, mam nadzieję, że jeszcze będą miejsca, żeby to zrobić e, w czasie emisji tej audycji, to co musi zrobić? Nabór jest otwarty. Jest otwarty dla osób, które określają się jako mężczyźni, jest otwarty dla osób, e, e, które są niebinarne, jest otwarty dla osób, które chcą spróbować swoich sił e, i jest otwarty, ponieważ na stronie do 17 kwietnia, na stronie Malta Festival wisi otwarty formularz do wypełnienia. On ma kilka prostych pól z przyczyn technicznych musi on zawierać pola, w ramach których dookreślamy swój czy typ urody, czy e, zajęcie, czy temperament e, w jakiś sposób, bo tak jak wspomniałam, cała magia tego spektaklu polega na tym, żeby pokazać, jak jesteśmy różni, więc musimy mniej więcej wiedzieć planując, jak ustawimy te kolejki i te poszczególne segmenty spektaklu, jaki piękny sposób poprzerplatamy te różnice. Mówiłyśmy teraz o Second Woman. Um, informacja o tym, że to wydarzenie się odbędzie padła w Międzynarodowy Dzień Teatru. Nie mogliśmy sobie wyobrazić piękniejszego prezentu dla siebie i dla publiczności, no bo to jest właśnie zaproszenie na scenę, ale też zaproszenie do tej przygody spędzenia 24 godzin lub mniej, ale jednak z możliwością w przestrzeni spektaklu i gwarantuję, że jest to coś nie do zapomnienia. My bardzo chętnie ten prezent przyjmiemy Ja szczerze powiem, nie mogę się doczekać Bo to brzmi jak ogromne przedsięwzięcie I nigdy nie widziałam czegoś takiego jeszcze I myślę, że Polska też nigdy nie, nie Przeżyła czegoś takiego Także cieszę się bardzo, że dzieje się to u nas tutaj W Poznaniu w ramach, w ramach naszej Malty Z Agatą Kołacz jeszcze rozmowy nie kończymy Ponieważ będziemy odkrywać kolejne Karty wydarzeń, które Dziać się będą w ramach tegorocznej Malty No i myślę, że Przejdziemy za chwilkę do ogłoszeń muzycznych no, i tematycznie tutaj myślę, że posłuchamy sobie teraz, hmm, kogo byśmy chcieli posłuchać? No posłuchajmy Benjamin'a Clementina. To mój ulubiony w tegorocznych propozycjach muzycznych. So many ways, so many ways to... Last you twice. I'll do Was na antenę. Razem ze mną w studiu jest Agata Kowacz, czyli dyrektorka artystyczna Malta Festival. Mówiłyśmy na, poprzedniej, na poprzednim wejściu o. The Second Woman i tutaj poza anteną padło też dobry pomysł tego, żeby wspomnieć, w jaki sposób my możemy uczestniczyć w tym, w tym performansie, ale nie jako te osoby, które grają z Magdaleną Cielecką, tylko te, jako te, które go oglądają. No bo jeżeli trwa on 24 godziny, to kiedy my możemy w ogóle przyjść, czy jeżeli kupimy bilet, musimy być cały dzień na tym spektaklu, w jaki sposób to ma działać. Najpiękniejsze w tym spektaklu jest to, że nikt niczego nie musi i naprawdę po to zabezpieczyć mieliśmy kilka opcji wejścia, żeby każdy mógł dostosować swój próg ochoty i zaangażowania do własnych możliwości czy potrzeb. Więc właściwie oba tryby wejścia są możliwe kategorii takiego całościowego doświadczenia. Spektakl można oglądać przez kilka scen, kilka godzin albo całą dobę, jak każdemu się podoba. I oczywiście mamy tryb biletu 24-godzinnego, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, co mnie niezmiernie cieszy, bo to zrobiłam i wiem, że to jest rzecz, której się e, nie zapomina i że to jest rzecz, która jest dla nas absolutnie e, karmiąca, niezapomniana, budująca i, i dająca ogromne poczucie satysfakcji. I wiem też, że Magdalena Cielecka, która na tej stanie przez 24 które godziny będzie. Bardzo marzy o tym, żeby znalazł się widz, który z nią będzie przez taki właśnie czas i żeby była ta osoba, która będzie z nią w tej samej czujności e, i na pewno będzie to dla nich obojga coś niebywałego. Zaręczam, że tych osób może być więcej, bo byłam w takich sytuacjach i w Amsterdamie, na Holland Festiwalu i na Wiena Festwochen w Wiedniu, gdzie ten spektakl również miał swoje lokalne odmiany i dlatego zdecydowaliśmy się zrobić ten spektakl The Second Woman w Poznaniu i niezmiernie się cieszę że to się tutaj wydarza. Dlatego dajemy tutaj kilka opcji wejścia. Ta podstawowa, czyli 24 godziny jest oczywiście opcją najwygodniejszą, bo poza tym, że e, oczywiście daje nam wstęp na wszystko, daje nam też możliwość e, opuszczania sali i powrotu, kiedy chcemy i przejścia kolejką priorytetową w momencie, mhm. gdyby zakorkowała się nam e, scena. E, musimy dbać o to, żeby e, na tej publiczności zawsze ktoś był. Stąd ta zmienność momentów wejścia jest bardzo ważna. Ma, żeby była ok, dla osób występujących i oczywiście dla aktorki, która daje z siebie wszystko przez cały ten czas. Stąd to, ile osób jest na sali, regulowane jest pojemnością sali i, i doświadczeniem takim, że czasami można kilka scen przeczekać na zewnątrz, bo z zewnątrz, czyli sali ziemi, będzie również miejscem i relaksacyjnym, będą tam jakieś kanapy, gdzie się można trochę zdrzemnąć, będą miejscem, gdzie można coś zjeść, przekąsić, napić się i e, złapać trochę inny punkt widzenia, zanim wróci się na cele ziemi, w której odbywać się będzie ten 24 godzinny spektakl. Drugim typem biletu, bardzo ważnym, bo zróżnicowanym, jest bilet slotowy, którego cena waha się od e, godziny wejścia, kiedy można się e, włączyć w spektakle. Bilety slotowe są biletami na okna czasowe, trzygodzinne, w ramach których można wejść na spektakl ten pierwszy raz. I to ile się zostanie na tym spektaklu zależy tylko od nas. Jeżeli nie będziemy opuszczać sali na więcej niż 30 minut, możemy zostać do samego końca, od momentu, wejdziemy. Więc kupując bilet na e, slot 18:21, możemy przyjść o godzinie 20 i e, zostać do samego końca, pod warunkiem, że nie będziemy opuszczać sali na więcej niż pół godziny. Jeżeli będziemy opuszczać ją na więcej, wtedy nasz bilet traci ważność, więc e, to jest ten rodzaj e, dynamiki. Mamy bilety na bardzo różne okna czasowe co 3 godziny, więc są też takie, które zaczynają się o 21 albo o północy, albo mój ulubiony, czyli ten bilet z północy do trzeciej nad ranem jest tym biletem, na który czekamy e, na osoby, które zakończą imprezowanie z The Blaze w hali numer 6 i będą chciały dołączyć na tej wysokiej energii e, do The Second Woman i towarzyszyć tutaj osobom, które funkcjonują przy spektaklu. Kolejnym takim biletem jest trzecia nad ranem do szóstej rano. On kosztuje 59 zł i daje nam dalej wstęp do całości, więc po takiej mocnej kawce można przyjść e, i zostać tak długo, jak się chce i w tych naprawdę nie sytuacjach, bo ile można sobie wyobrazić, że przyjdzie się na spektakl o 11 rano, bo czasami są tak grane dla szkół, no to przyjść od trzeciej nad ranem, to jest już coś. Może pamiętasz, sama nawiązałaś do Mariny Abramowicz wcześniej, w mhm. moim ukochanym serialu Seks w Wielkim Mieście oh. jest ten moment w szóstym sezonie, w którym Kerry znajduje się w galerii, gdzie Marina Abramowicz performuje swój 24-godzinny spektakl, z którego nie schodzi przez z, tak, e, tak. Kilka dni. A no ona oczywiście artyst. podważa, tak, tak, tak, tak. Jest taki moment, w którym e, poznaje swojego partnera. Tego sezonu, czyli e, Aleksandra Piotrowskiego, i on mówi do niej, że oczywiście, że ona tutaj jest cały czas, kiedy ona to podważa, i mówi, chcesz sprawdzić. No to chodźmy, czekaj, może na randkę w takim razie, burger. I o trzeciej rano będziemy <grym> sprawdzić, czy Marina jest na miejscu. No, więc no, absolutnie no. można kupić też bilet na trzecią rano <grym> i sprawdzić, czy to tak dalej się dzieje. Idziemy tym tropem i bardzo zapraszamy. I tych biletów już trochę zeszło. <grym> e, więc e, to nie są żarty, to jest naprawdę bardzo tempting proposal uwielbiam to, że padło nawiązanie do seksu w Wielkim Mieście. Jest to również jeden z moich najulubieńszych seriali. Także, wow, super. Nie spodziewałam się tego w trakcie rozmowy o Malcie. Podstawa. Ale to jest naprawdę podstawa kodów kultury obecnie. Bardzo się cieszę, że to padło. I chciałam jeszcze powiedzieć, że cieszę się również, że porozmawiałyśmy o tych biletach, bo rzeczywiście nie jest to takie oczywiste. Także teraz nasi słuchacze i słuchaczki będą mieć no, takie jasne wytyczne, tak? Tego, jak to ten, uczy, zapraszamy. W the, w the Spędziliśmy moment. godziny, tygodnie omawiając wszystkie faki, frequently ask questions e, i e, regulaminy, żeby było to jak najjaśniejsze. Ale jak się to robi w gronie, które nad tym pracuje non-stop, to czasami pewne pytania mogą nie być w stu procentach przewidywalne. Oczywiście. Więc nie bójcie się pytać, piszcie do nas, my na wszystko odpowiemy. Ale naprawdę jest to e, bardzo prosta zasada. Możesz przyjść na chwilę, będziesz chciał zostać całą dobę. Wspomniałaś o The Blaze, który będzie będzie w trakcie właśnie The Second Woman również grać, więc możemy tutaj zrobić takie przejście do tych ogłoszeń muzycznych, o których też chciałam z tobą porozmawiać. No właśnie, The Blaze, bracia Kacperczyk, Charlie Cunningham, Benjamin Clementine, którego słyszałyśmy wcześniej, no i Beirut. Myślę, że od Beiruta chciałabym z tobą zacząć, ale patrząc też na zeszłoroczny line-up i na ten tegoroczny, który wiem, że jeszcze nie jest cały odkryty, ale już trochę tych ogłoszeń padło, chciałam ciebie po pytać, jaki jest wasz klucz w wybieraniu tych artystów, czy artystek muzycznych. Sceną muzyczną zajmuje się na Czarna i ona wspaniale myśli o tym festiwalu, festiwalu jako o takich czterech kierunkach podróży, w które można zaprosić naszą publiczność, bo każdy z wieczorów koncertowych to trzy prawomocne koncerty, które wydarzają się w cyklu jeden po drugim. Każdy z nich rozmawia ze sobą nawzajem między koncertami i proponuje nam e, momenty przejścia, które będą dla nas znaczące, które będą nas prowadzić, które będą przewodnikami po tej drodze, więc tak, Beirut, to było marzenie Justyny, odkąd e, rozpoczęłyśmy naszą wspólną pracę nad Festiwalem Malta. Wiedziała ona, jak ważnym dla Maltańczyków był koncert Bejruta, który prawie 20 lat temu wydarzył się nad Jeziorem Malta w klubie festiwalowym i jak formatujący był on dla nas wszystkich. Oczywiście jest to z jednej strony wspomnienie i romans z tym sentymentem, a z drugiej strony jest to wspaniałe pokazanie, kto cały czas otwiera dla siebie nowe kierunki rozwoju, bo to, co zobaczymy na koncercie Beirutu, który wraca po latach do koncertowania, to nie jest tak, że oni grają co sezon. To są naprawdę wyjątkowe sytuacje I, e, i teraz to się właśnie dzieje, że zapowiedzieli tych koncertów bardzo wiele i że znaleźli dla nas tutaj też priorytetowe miejsce e, w swojej trasie. To jest e, materiał, który został nagrany, zrealizowany, napisany pod kątem spektaklu teatralnego, który wydarza się w Skandynawii i e, bardzo się cieszymy, że będzie on miał tutaj swoje odtworzenie w tej muzycznej formie, która była punktem wyjścia dla kreacji. Jest to piękna, sentymentalna podróż, ale oczywiście spodziewam się, że Postcard from Italy również wybrzmi tej nocy i dodam, że Beirut jest koncertem, na który można dołączyć po Second Woman, bo Second Woman skończy się o godzinie 18 w sobotę, a od godziny 19 otwieramy scenę koncertową i tam rozwijać się będzie line-up trzech muzycznych gwiazd, które mm -hmm. po sobie koncertować będą w hali numer 6 na targach. To jest dla mnie zadziwiające i też widziałam to w zeszłym roku uczestnicząc w Malcie, że rzeczywiście ten program jest bardzo, bardzo przemyślany, że jest właśnie kilka płaszczyzn, które dzieją się jednocześnie, one jakoś tam wchodzą ze sobą w dialog i... Nie, naprawdę, jeżeli chodzi o program Malty To jest on super skonstruowany Dziękujemy. I też teraz jak mówisz mi o tych połączeniach O tej muzyce właśnie Bejruta Że spektakl, że to jest po, e, po Magdalenie Cieleckiej To naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem e, Po prostu waszej organizacji e, I tego jak to będzie płynąć e, Właśnie Beirut, Mówiłyśmy poza anteną, że Przynajmniej ja miałam takie odczucie, że to jest ogłoszenie Które chyba najbardziej poruszyło e, Przynajmniej moją bańkę znajomych e, Ale również Benjamin Clementine Absolutnie Benjamin Clementine jest jednym z takich e, myślę ulubionych koncertowych again wspomnień e, Poznania nie będę ukrywać, że są to takie pokoleniowe doświadczenia, które mamy to są koncerty, które wydarzyły się no dekadę temu na przykład e, w zamku, ale które pamiętamy jako coś zupełnie innej jakości, z zupełnie innego rozdania z rozdania, w którym spektrum jest właściwie lepszym słowem na to muzyczne wydarzenie niż koncert, bo Benjamin Clementine jest nie tylko kompozytorem, pianistą, wokalistą, ale z autorem bardzo poetyckich tekstów, które odtwarza za każdym razem oczywiście w indywidualny sposób na koncercie, ale jest dla nich przemyślana sekwencja zdarzeń, emocji, które nam proponuje, ruchów, które wykonuje, tego, w których momenta zaprasza nas do śpiewania z nim tekstów, które mogą być dla nas uwalniające. Jest to Naprawdę wydarzenie, które łączy ludzi. Byłam na takim koncercie rok temu w Palladium w Warszawie i to spotkanie, do którego tam doszło, jest tym spotkaniem, na które umawiasz się później na kolację z przyjaciółmi, żeby o tym dalej rozmawiać. To jest wspaniała rzecz, która nas tutaj czeka, więc długo wyczekiwany materiał z nowej płyty, która wreszcie się ukazała, a wyprzedała się od razu, kiedy tylko pojawiła się na rynku, będzie właśnie zagrany w Poznaniu, co nas niezmiernie i to będzie pierwszy wieczór koncertowy, e, zwieńczenie pierwszego wieczoru, czyli czwartkowego wieczoru koncertowego, a dalej będziemy szli drogą elektroniki, ponieważ dla poznańskiej sceny e, muzyka elektroniczna była i techno były zawsze bardzo istotne, to tutaj wychowywała się Polska, można o tym przeczytać w najnowszym <głos> niuansie, o trezorach, <głos> tak, tak. o lubiacie i tak dalej, więc nie wyobrażaliśmy sobie, żeby ten nurt muzyczny i tę podróż pominąć na naszej trasie, więc The Blaze, francuski duet, który wystąpi, był chyba najczęściej szerowanym wydarzeniem Malty, jak patrzymy na Instagram mm -hmm. i kto robił, podaj dalej. Bardzo nas to cieszy, teraz już wiemy, że przed nimi wystąpi Blast Madonna, więc też jest to gigantyczne wydarzenie i ja, cała ta muzyczna podróż. Cały ten wieczór piątkowy będzie się energetycznie uzupełniał i podbijał ten second woman, wydarzający się równolegle, tak żeby można było z tym 24-godzinnym biletem wchodzić, wychodzić, wracać, cokolwiek nam się podoba. Tak, myślę, że właśnie Beirut i The Blaze to są takie moje topki koncertowe. Tegoroczne Malty. W zeszłym roku też miałam swoich, swoich ulubieńców. Co to był? wiesz co, bardzo czekałam na koncert Hoshi, okay. bo bardzo lubię tę nową oh, tak. tej płytę, naprawdę bardzo dużo jej słuchałam też w zeszłym roku no i nie będę ukrywać, że też te, to drag show, które było wystawiane, to było dla mnie duże przeżycie, Alaska bo to było też tak, tak właśnie, Alaska fakt, to było moje pierwsze tak duże drag show, takie naprawdę robione z pompą także byłam zachwycona to było super, no ale w tym roku Beirut i The Blaze myślę, że to są moje moje topki muzyczne. Bardzo się cieszę i czekam na spotkanie tam w tych salach koncertowych. Być może The Blaze ja opuszczę, bo wiem, że będę siedziała przez całe Second Woman, ale, yy, ale wiem, że da się to połączyć, Czyli da się będziesz, Czy będziesz jednym z tych, jedną z tych widzek, która jest te 24 godziny. Always. Tak, no. Oh. <laughs> to trzymamy kciuki w takim razie. Tak. Naprawdę um. raz w Holandii, yy, kiedy oglądałam to na Holand Festiwalu, widziałam 21 godzin, bo zdałam sobie sprawę jako poznanianka, że jakoś kompletnie Bezmyślnie wybierając się na 24-godzinny spektakl, wynajęłam e, łóżko i e, po prostu, e, no, nie mogę nie wziąć prysznica, nie skorzystać, skoro zapłacone, ale, ale naprawdę ale da się to zaplanować inaczej. I są to niebywałe doświadczenia. Mówiłyśmy wam teraz o ogłoszeniach muzycznych, ale no nie ukrywajmy, że takim korem mal to jest teatr. Są spektakle, są różne performancey. także do tego zaraz przejdziemy. No ale od muzyki nie odchodzimy, bo myślę, że warto teraz posłuchać może trochę na rozruszanie właśnie The Blaze. O, wspaniale, który utwór wybierzesz? E, jeszcze nie wiem. <grymque> okay. Jeszcze nie wiem. zdradzę go wam zaraz e, podczas na <grymque> kontynuację naszej <grymque> rozmowy. O, <grymque> the free Słyszeliście utwór Ice w wykonaniu The Blaze, no i to jest też wykonawca muzyczny, którego, których będziecie mogli zobaczyć, pozobaczyć, posłuchać na tegorocznym Malta Festival. Myślę, że to jest najwyższy czas, aby przejść do ogłoszeń teatralnych, które już padły. Wiem, że jeszcze, znaczy wiem, jakby Spodziewam się, że jeszcze dużo y, macie w zanadrzu y, jako zespół Malty, ale na razie no, już kilka smaczków nam rzuciliście. Y, y, myślę, że możemy zacząć od polskiej tutaj y, wykonawczyni, performerki, tancerki, czyli Ewy Dziarnowskiej. Ewa Dziarnowska jest wręcz z Poznania, czego się dowiedziałam, oh, okay. kiedy ją spotkałam na festiwalu w Sant'Arcangelo, y, wspaniałym włoskim festiwalu o ponad 50-letniej historii, gdzie występowała właśnie ze spektaklem The z Resting który absolutnie mnie tam zachwycił. Ewa wyjechała z Poznania na studia i całą tą artystyczną edukację miała za granicą. Do Poznania wracała do Alternatywnej Akademii Tańca, prowadzonej w ramach programu Stary Browar Nowy Taniec. I to były te miejsca tutaj, ale nigdy ze swoją autorską pracą. Więc to nasze spotkanie, w którym, patrząc sobie w oczy, miałyśmy, ja miałam przyjemność pracować w Stary Browar Nowy Taniec przez kilka lat z Janą w której miałyśmy to wspólne przekonanie, że Oczywiście ta praca pracuje z przestrzenią i jesteśmy przekonane, że w związku z tym musi zaistnieć w Słodowni Plus 3, czyli tam, gdzie studio Słodownia Plus 3 legendarne miejsce dla polskiego tańca miało przez no, dekadę ponad e, dom, e, było dla nas oczywiste. To jest spektakl, w którym znowu mamy piosenkę, którą być może będziemy mogły później odsłuchać razem z słuchaczkami i słuchaczami, czyli piosenkę What the World Needs Now, podpowiem. Odpowiedź jest Is Love, a ponieważ Malta mówi za miłość, no to nie można było wyobrazić sobie bardziej spójnej pracy dla, e, dla tego wydarzenia, który domknie nasz teatralny program. To będzie ostatni punkt programu. Rozpocznie się o godzinie 20 w niedzielę, ale również w sobotę właśnie po Second Woman. E, to też będzie szansa, żeby zobaczyć Ewe w i -E Leia Marojewicz fenomenalną tancerkę, która wraz z nią przez 3 godziny tańczy non-stop. Wiem, że przy 24 godzin w Magdy Przestało to już robić aż takie wrażenie, ale te trzy godziny w ruchu <śmiech> e, obecności, aktywności, czujności, czułości e, i takiemu zaproszeniu, żeby się czemuś przyjrzeć i zobaczyć, niekoniecznie e, przymuszając do jakiegoś rozumienia. To jest bardzo spektakl za intuicją. To jest bardzo spektakl, który jest przestrzenią dla... E, podglądania, doglądania, odnajdywania czegoś dla siebie, ale czym nie trzeba się dzielić poza uważnością, bo to jest ta jakość, która jest dla nas najprzyjemniejsza, więc niezmiernie zachęcam, żeby sobie o tym spektaklu czule pomyśleć i zabezpieczyć miejsce. Sobota, niedziela 27-28 czerwca This Resting Patients na scenie w Łodowni Pustry. Hmm. Cieszy mnie to, że tutaj hmm, Poznajanka występuje w ramach Marta Festiwal, to jest Ja miałam w ogóle. naprawdę ten moment, w którym Ewa <głos> powiedziała a ty wiesz, że ja jestem z Poznania, więc miałam wow i było no widok i to jest ten moment, kiedy zobaczą mnie koledzy, koleżanki z liceum, w ogóle ekstra, <głos> naprawdę jakby ten moment, kiedy się spotykamy w takim myśleniu jest totalnie poruszający, a jest tak. to praca, którą no, widziała już prawie cała Europa, więc e, nie mm -hmm. pokazać tego w Polsce to byłby grzech, e, mm -hmm. a nie pokazać tak wspaniałej pracy na Malcie to już w ogóle ale było po grzech mm -hmm. Jesteśmy po Wielkanocy. <laughs> No to tematycznie <laughs> wracamy do niej jeszcze w takim razie, e, chociażby na tej płaszczyźnie językowej. Tak. E, tak, to jest e, tutaj nasz polski akcent w ramach Malty, na który też czekam i, i na pewno też wybiorę się, się właśnie na Ewe ale też coś, za, za co ja bardzo cenię Maltę, to jest właśnie to, że ona mnie otwiera na spektakle, na opery, których ja nigdy bym sama nie zobaczyła, bo to są po prostu opery z nie, spektakl z krańców po prostu globu. E... Dziękuję, że to doceniasz, bo muszę powiedzieć, że jest to trudne, żeby znaleźć e, wdzięczność w tym, e, co jest naszym zadaniem. I pracowałam bardzo długo w teatrze e, repertuarowym, we wspaniałym teatrze TR Warszawa, w którym czułam się wspaniale i absolutnie doceniam to, co nasz teatr i nasza szkoła teatru ma do zaoferowania, ale absolutnie wiem też, jak ważne jest, żeby widzieć poprzez pracę artystyczne, jak myślą osoby żyjące gdzieś indziej i e, teatr... że to festiwale dają te szanse. To jest z powodów systemowych, z powodów zainteresowań, z powodów odwagi czy, czy zajęcia, ale naprawdę to, co mamy do zaoferowania, to jest podłączenie tego, co możemy zobaczyć, podłączenie nas pod taki międzynarodowy obieg kultury, tak jak mamy to z kinem i chodzimy do kina na zagraniczne filmy i Dokładnie. interesuje nas, kto dostał Oscara, a kto dostał nagrodę w Cannes i jedziemy na Nowe Horyzonty, żeby zobaczyć te najnowsze perełki. Tak mało jest okazji w Polsce do zobaczenia tych rzeczy, które zdobywają europejskie sceny czy performatywne, teatralne, filmowe, bo to po prostu kosztuje bardzo dużo pracy. Nawet nie powiem, że budżetu, bo tak, polskie bardzo często w eksporcie są droższe niż mhm. te z zagranicy, to jest bardzo ciekawe, ciekawe mhm. ale właśnie jeżeli chodzi o zaproszenie widowni, to jest to zawsze wyzwanie, no bo jest to ten dodatkowy wysiłek, który od widza jest wymagany, czyli a to czytanie, a to właśnie myślenie i odczuwanie w troszeczkę innym rejestrze niż zazwyczaj. Tylko naprawdę, my to znamy z kina, my to robimy y, regularnie i zarywamy nocki na depit, y, a, a, a kiedy chodzi o teatr, to czasami wydaje nam się, że czytanie będzie zbyt skomplikowane. Wcale nie. To się nazywa tak samo. To są napisy, to są subtitles. E, więc bardzo, bardzo zapraszam, żeby się odważyć i dołączyć chociażby do absolutnie wzruszającej i fenomenalnej publiczności pracy dystans pracy Tiago Rodriguez'a. do tego właśnie chciałam przejść. Tak, tak, tak. Dystans Tiago Rodriguez'a. jakbyś mogła nam tutaj zdradzić? To jest przepiękna i chyba najbardziej wzruszająca praca, jaką widziałam kiedykolwiek. Widziałam ją w ubiegłym roku podczas premierowego setu w Awinionie. Tiago Rodriguez, który jest tego autorem i reżyserem, jest też dyrektorem festiwalu w Avignonie, tego najważniejszego teatralnego festiwalu na świecie, jako punktu odniesienia. I ten spektakl absolutnie zmiótł widownię i prasę jednogłośnie. Jest to o spektakl, który wydarza się w przyszłości bardzo bliskiej już przyszłości, bo w 2077 roku. To jest taki rok, kiedy kryzys klimatyczny, o którym mówimy i który odczuwamy my na razie subtelnie, tam jest już the real thing i to jest sytuacja, w której Ziemia jest już po kilku bardzo silnych trzęsieniach Ziemi, w ramach których część ludzkości już przepadła, czy wyginęła, czy po prostu bardzo ciężko jest jej żyć. Oni bronią się ostatkami sił, ale jest to już walka a nie e, egzystencja nawet. Dlatego też trwają przygotowania, jak znamy z filmów science fiction, dla przygotowania drugiego życia gdzieś indziej dla człowieka. I e, na scenie mamy dwóch bohaterów. Córkę i ojca. Córka ma dwadzieścia kilka lat. Jest w tym momencie studiów po studiach, silnego momentu samostanowienia o sobie. Ojciec w odpowiednim wieku jest jej partnerem scenicznym, ale z którym się nigdy nie spotyka, ponieważ ten tak odbywa się na scenografii, która jest obrotówką, sceną obrotową i zawsze frontem do nas, do publiczności jest jedna z osób, czyli córka lub ojciec, którzy nagrywają do siebie wiadomości, takie listy wokalne, w których są w stanie nareszcie powiedzieć sobie pewne rzeczy, których no jakoś się nie złożyło, żeby sobie powiedzieli przy niedzielnym obiedzie albo e, innej okazji. To są wyznania, to są prośby, to są relacje, to są zdania, które czasami nie padają, bo szczerość za dużo od nas wymaga, a padają już w momencie, w którym wiemy, że nigdy nie powiemy sobie o nich, patrząc prosto w oczy. Oczywiście, że w ojcu, który pozostał na Ziemi jest ta nadzieja, że córka, która poleciała na Marsa będzie chciała zrezygnować z tej misji i wrócić i że jeszcze jest na to jakaś krótka szansa e, i że ją przekona, a ona wie, że gdyby powiedziała o tym ojcu, zanim obrała misję e, e, wylotu w kosmos, to, to prawdopodobnie, jak wiemy, z Interstellar e, zrezygnowałaby, bo największym największym przeciwieństwem, największą trudnością w tym, żeby osalić świat przed pójściem w przyszłość, jest to, co trzyma nas na ziemi. I tutaj tą relację mamy odwróconą. Więc Interstellar mamy ojca, który bardzo chce wrócić do córki, z którą się spotyka. Tutaj ojciec zostaje na ziemi, a córka ma uratować świat. I naprawdę jest to najpiękniej napisana postać takiej doroślejącej, dorosłej, upodmatawiającej się córki i jej emancypacji w relacji z ojcem, którego kocha ale wobec którego musi już samostanowić i jest to jednocześnie satysfakcja, duma, ale ból i przywiązanie. Jest to niezwykle otwierające, kosztuje mniej niż sesja terapeutyczna, a daje dużo więcej. To, to brzmi bardzo poruszająco i też uważam, że te rozwiązania sceniczne typu właśnie ta scena, scena obrotowa, o której mówisz, mogą tyle dodać do, do przekazu tych spektakli teatralnych, które możemy zobaczyć. To jest niesamowite. No, bardzo, mnie, bardzo mnie poruszył opis tego dystansu, jak się nazywa właśnie ten spektakl, także jestem zafascynowana. Dziękuję Ci za podsumowanie tych teatralnych ogłoszeń, które już padły. My czekamy z niecierpliwością na kolejne. Przed nami jeszcze tyle ogłoszeń plenerowych wydarzeń, bo oczywiście na plenerze Malta wyrosła i, i o tym pamiętamy i o to bardzo dbamy, ale e, wolimy o tym opowiadać, kiedy będzie już ciepło, kiedy perspektywa tego, że spotkamy się na godzinnym spektaklu pod chmurką będzie dla tak. nas e, zachęcająca. Łatwiej bo teraz będzie to może Tak, tak. Chociaż e, jak dzisiaj jest emisja tej audycji jest 7 kwietnia, może jest to wiele ładniejsza pogoda. Może. Także trzymamy za to kciuki. Wcześniej wspomniałaś o piosence What the world needs now is love. Tak. Także teraz posłuchamy jej. I zapraszamy do posłuchania jej wraz z Ewą Dziernowską pod koniec Malty. Listen, Lord, if you wanna Dzisiaj w sabotażu kulturalnym odwiedziła mnie Agata Kołacz, no i rozmawiałyśmy o ogłoszeniach które w ramach Malta Festiwal tegorocznej edycji już padły. Mówiłyśmy o tych muzycznych, ale też o tych teatralnych. Też oczywiście opowiedziałyśmy o ostatniej sensacji ogłoszeniowej, czyli The Second Woman, które na pewno gdzieś, jeżeli interesujecie się Maltą i tą całą kulturą teatru, na pewno gdzieś wam się to przewinęło. No i tutaj myślę, że podsumowująco chciałam ciebie, Agata, dopytać o właśnie hasło przewodnie. W zeszłym roku pamiętam, mam po prostu w głowie zapisany głos Dominiki Kulczyk, która właśnie krzyczy za miłość i, i do tego właśnie gestykuluje ręk rękoma do góry. <głosy> <głosy> to był obraz, który często widziałam na Malcie i jestem ciekawa, czy w tym roku również to hasło zostaje, czy je zmieniacie, dodajecie coś, jak to wygląda? Zostaje, bo to jest intencja. Za miłość jest intencją, z której wychodzimy programując Malta Festival. E, ma to być festiwal, który pozwala nam, czy ten świat lepszym przez to, że z intencji miłości, czyli otwartości, czyli empatii dojrzymy w rzeczach, które proponujemy, jakąś nową perspektywę, dzięki której nasze zrozumienie będzie pełniejsze, dzięki któremu będziemy umieli docenić w sobie to, że się dopełniamy, kiedy się różnimy, że różnica wcale nie musi budować opozycji. To może być coś, co pozwoli nam zbudować pełniejszą pełnię. Bardzo chcemy, żeby za miłość znaczyło też otwartość, radość wspólnego spotkania, to, że jest to jednak jowialna sytuacja festiwal, że kiedy spotykamy się w przestrzeniach publicznych po to, żeby oglądać coś pięknego czy wzruszającego, to jesteśmy dla siebie ważni później, kiedy widzimy się w innym miejscu i momencie. Dlatego Malta Festiwal Potegidą Dom Dominiki Kulczyk będzie zawsze wołała za miłość, bo, bo taka jest intencja. Jakby z miłości zdecydowała się ten festiwal wziąć pod swoje skrzydła i się nim zaopiekować. Z miłości do tradycji tego festiwalu, do tego, w jaki sposób ona go pamiętała, jak zaangażowany był w niego ojciec, jej mama, e, więc e, to są rzeczy, które są kontynuacją, które wynikają właśnie z takiej dedykacji, jednocześnie z miłości dla zmiany, z miłości dla otwartości, bez zbudowania takiej platformy, w której możemy mówić o miłości i nie tylko, poprzez właśnie zrozumienie, dyskusje, debaty, ale spektakle, ale koncerty, ale emocje, które, jak to Dominika lubi mówić, e, skracają czasami drogę od serca do umysłu i odwrotnie. Dzisiaj mówiłyśmy z Agatą Kołacz o Metafestival, czyli festiwalu teatralnym, który naprawdę otwiera oczy Polakom i, i też osobom, które przyjeżdżają tutaj do nas bardzo z Bardzo zapraszamy. Wszystko ma napisy angielskie i nie tylko, więc zapraszamy do bycia Bardzo sobie dziękuję za rozmowę i mówię do zobaczenia, bo na pewno jeszcze nieraz się spotkamy na falach tego radia do Malty, jeszcze troszkę czasu, no ale myślę, że będziemy razem z wami przeżywać bardzo te kolejne ogłoszenia. Mamy nadzieję, że będziemy przeżywać ogłoszenia. Mamy nadzieję, że będziemy też przeżywać nabór do wolontariatu, który otworzymy lada dzień, więc bardzo o. będziemy na Was liczyć, żeby w tej całej przygodzie uczestniczyć jak najmocniej i od potrzewki. Ja e, zaczynałam moją przygodę z Maltą jako wolontariuszka w drugiej klasie liceum i totalnie mówię, warto. <śmiech> Także zapraszamy nie tylko na spektakle, ale również, jeżeli macie chęć e, wziąć udział w wolontariacie. Bardzo dziękuję Tobie. No i słuchamy teraz The Beirut, czyli postcards from Italy, a moją dzisiejszą gościnią była Agata Kołacz. Dzięki bardzo. Do Dzięki, zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. To był Sabotaż Kulturalny. do godziny 19. Mateusz Markiewicz zapraszam na serwis informacyjny. Port lotniczy Poznań-Ławica Wprowadzać ciszę nocną. Najważniejsza zmiana dotyczy ustanowienia tak zwanego Core Night. Zakaz zostanie wprowadzony pod koniec października, kiedy wejdzie jesienno-zimowy rozkład jazdy, mówi rzecznik portu Marcin Wesołek. To oznacza, że w godzinach od pierwszej do piątej, czyli w tych godzinach najgłębszego snu wszystkich chyba Poznaniaków i mieszkańców okolicznych gmin, wprowadzamy zakaz planowania operacji lotniczej czyli zakaz planowania startów i lądowań na poznańskim lotnisku. Cisza nocna nie oznacza całkowitego zamknięcia lotniska w godzinach court night. Obowiązuje zakaz planowania operacji, jednak dopuszczalne są cztery kategorie wyjątków. Są to loty państwowe, lądowania awaryjne, loty humanitarne i ratunkowe oraz operacje opóźnione z przyczyn całkowicie niezależnych od przewoźnika, które pierwotnie miały odbyć się poza court night. O inwestycjach Poznania w Radiu Afera. Kieksz przestanie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 Zaznacza prezes Akwanetu Paweł Chudziński. Cały koszt projektu to prawie 60 milionów złotych. Akwanet otrzyma także ponad 170 milionów złotych z programu, z programu Woda do Spożycia. Środki m.in. pokryją wydatki na trwającą modernizację stacji uzdatniania wody przy ulicy Wiśniowej. To organizują studenci. Przy przyszłości polskiego nieba powstaje właśnie w Poznaniu. Już niebawem Politechnika Poznańska zajmie się stolic, stanie się stolicą młodej awiacji. Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Zarządzania Lotnictwem zaprasza na ogólnopolską konferencję.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 organizacyjnego konferencji. Bartosz Głasek. Odbędzie się ona od 14 do 15 kwietnia w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Na wydarzenie obowiązuje rejestracja. Tematy, które nas łączą. Są niewielkie, łatwe do zamontowania, a mogą uratować życie. To czujki dymu i czadu, po które mogą zgłaszać się starsi mieszkańcy Poznania. Miasto uruchomiło nową usługę dla seniorów. Z bezpłatnego montażu czujki dymu